Witam Was w czwartym odcinku podcastu o Jodze 1% Teorii. Dzisiaj rozmawiam z Beatą Tarowską, właścicielką i nauczycielką Asztangi w Akademii Ruchu we Wrocławiu. Pod okiem Beaty udało mi się rozwinąć własną praktykę, a uważność i mądrość, z jaką podchodzi do swoich uczniów, jest dla mnie ogromną inspiracją. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tej rozmowy też to poczujecie, chociaż odrobinę. Zapraszam Was do polubienia strony projektu 1% Teorii na Facebooku, dzięki czemu będziecie informowani o nowych kolejnych odcinkach, a mam ich w planach całkiem sporo. Zajrzyjcie też na bloga o tej samej nazwie. Z kolei tam udostępniam dodatkowe materiały, takie jak tłumaczenia, informacje o moich rozmówcach i inne. Teraz zostawiam Was już z Beatą Darowską. Dzień dobry, Beato. Cześć, Aniu, witam Cię. Beato, chciałabym zacząć od takiego pytania, które zadaję wszystkim moim rozmówcom. Jak to się stało, że trafiłaś na Asztangę? W którym momencie Twojego życia to się pojawiło? Moja droga do ashtangi właściwie taka była dosyć długa chyba i skomplikowana, bo ja zawsze byłam bardzo aktywną osobą taką fizycznie, ale też zawsze w tym, co robiłam, poszukiwałam jakiejś takiej duchowości i przez całe lata ćwiczyłam aikido, taką sztukę, japońską sztukę walki i ona oprócz te, tego aspektu fizycznego dawała mi też takie troszkę zgłębienie tej filozofii wschodu, dalekiego wschodu. Zaczęłam się interesować buddyzmem, zen, jednak po wielu latach praktykowania aikido po prostu po prostu okazało się, że już miałam tyle kontuzji, że nie chciałam tego kontynuować i jakby doszłam do wniosku, że czas skończyć. A spędziłam na macie, no muszę przyznać, że chyba około 20 lat. Praktykowałaś jedno i drugie jednocześnie, jogę i, i aikido? To znaczy były takie momenty, że rezygnowałam z aikido w poszukiwaniu innych aktywności i tak między innymi trafiłam na jogę, ale później do aikido zawsze wracałam, ponieważ zaczęłam je ćwiczyć bardzo wcześnie w takim okresie nie wiem, dorastania, dojrzewania i tak naprawdę na, na bazie tego doświadczenia jakby kształtowała się cała moja, nie wiem, mam wrażenie, osobowość, dorosłość i zawsze jeżeli przestawałam ćwiczyć, to po prostu za tym tęskniłam, więc w pewnym momencie, jak trafiłam na jogę, to ona mnie też w jakiś sposób pociągnęła, ponieważ poczułam, że ona mi daje oprócz tej fizyczności też ten duchowy aspekt a dodatkowo jednak musiałam cały czas do tego aikido wracać, bo tam miałam wszystkich swoich przyjaciół, znajomych, ponieważ całe życie tak, ponieważ całe życie moje po prostu się wokół tego tematu kręciło. Także moje rozstanie z aikido było też dla mnie takim, no, można powiedzieć, takim prawdziwym rozwodem, ale w momencie, kiedy jakby weszłam głębiej w jogę, to poczułam nareszcie, że, że niczego nie tracę, a wręcz przeciwnie, zyskuję. A taniec? Taniec pojawił się też amatorsko w trakcie poszukiwań, ale on z kolei... I i też ruch, ale też bardziej jako potrzeba zrozumienia siebie, jako przekraczanie własnych granic, ponieważ ja uważam nadal, że jestem osobą bardzo nieśmiałą i tak naprawdę ruch daje takie możliwości, żeby po prostu jakby wyrazić się w troszeczkę innej formie, żeby zaistnieć, żeby poszerzyć ten ruch, żeby zrobić szerszy ruch dłonią, ramieniem, nogą i to po prostu dla mnie jest takie bardzo terapeutyczne zjawisko. No ale jakby to był taki moment poszukiwania, ale rzeczywiście Akademia Ruchu powstała jako szkoła tańca. Tak, to, takie, takie były początki. A ja wtedy właśnie, właściwie zajmowałam się i aikido, i tańcem. I pomału zaczęła się joga. Mhm. Jak to się stało, że wyszłaś poziom wyżej? Że nie zostałaś na poziomie ucznia tylko i wyłącznie? Tak, ja chyba musiałabym powiedzieć o tym, przede wszystkim dlaczego ja w ogóle zaczęłam ćwiczyć jogę. Ona, ja zaczęłam ją ćwiczyć, ponieważ uważałam siebie za osobę taką dosyć sprawną. Ćwicząc te wszystkie rzeczy wcześniej, miałam wrażenie, że mam dosyć dużą sprawność fizyczną. I w momencie, kiedy zetknęłam się z jogą, tu się trochę odbiłam od ściany bo stwierdziłam, że to jest po prostu coś niezwykle trudnego dla mnie. Byłam przez te sztuki walki, miałam niezwykle zamkniętą obręcz barkową i też roz, trochę rozbudowane mieście one spowodowały, że nie byłam też jakoś specjalnie elastyczna i w momencie, kiedy ja zetknęłam się, w ogóle zobaczyłam Basię Lipską chyba jak, jako, jako nauczycielkę, to stwierdziłam, że po prostu to są rzeczy niewyobrażalne, że ja też bym chciała tak samo. I, i ćwicząc stwierdziłam, że to jest niesamowite wyzwanie i chciałabym ćwiczyć w taki sam sposób. I tak naprawdę tutaj ta motywacja i ten rodzaj tego takiego challenge'u po prostu spowodował, że w ogóle się tym zainteresowałam. Gdyby to było łatwe, to pewnie porzuciłabym to jak wiele innych rzeczy. Jak zaczęłam praktykować, to zauważyłam, że oprócz tego fizycznego pierwiastka zaczynają się pojawiać rzeczy, że yoga ma tą głębię, o czym wiedziałam, natomiast w momencie, kiedy zaczęłam jej doświadczać, w taki sposób, że po prostu, nie wiem, praktykując czułam się zadowolona, szczęśliwa. Kiedy zauważyłam, że po prostu to są niezwykłe momenty, na które czekam każdego dnia i że być może to są w ciągu dnia te jedyne chwile, kiedy jestem naprawdę szczęśliwa, bez żadnego powodu, to stwierdziłam, że po prostu nie mogę tego zatrzymać dla siebie. I Tutaj różnie się w Akademii Ruchu ta, ta sytuacja jakoś tam rozwijała. Nauczyciele się zmieniali i tak dalej. W pewnym momencie pojawiła się potrzeba, żeby zaczął uczyć ktoś inny, bo, bo, bo ktoś tam zrezygnował. Jak to w życiu bywa, wszystko jest procesem. I po prostu, a miałam już za sobą kurs nauczycielski z Błaśnią Lipską, który zrobiłam tylko po to, żeby sobie jakoś tam po prostu pomóc w praktyce, to nagle stwierdziłam, że... Mam taką silną motywację, żeby podzielić się tym, czego sama doświadczyłam z innymi, że po prostu muszę zacząć to robić. Tak naprawdę przestałam myśleć o sobie, byłam w stanie pokonać tą swoją nieśmiałość, ponieważ nigdy wcześniej nie występowałam w roli jakiegoś trenera sportowego, instruktora, kogoś takiego. I ta rola nauczyciela była moją pierwszą rolą tego typu, ale po prostu stwierdziłam, że, to, że jest coś ważnego, że mam jakąś misję no i że chciałabym po prostu to jakoś tam realizować. Ja nie mam nauczyciela takiego, z którym mam regularny, stały kontakt. I dla mnie to jest fascynujące, że ludzie potrafią wydać ogromne pieniądze, przejechać pół świata, żeby trafić na tydzień warsztatów do swojego ukochanego nauczyciela. I gdzieś tam oczywiście rozumiem fascynację osobowością, przekazem itd., ale. O co chodzi w tym? To jest tak, że ten nauczyciel może się pojawić już na początku drogi, a czasem poszukiwanie nauczyciela może zabrać lata. I ja jestem takim przypadkiem. Ja też nie miałam tutaj na co dzień nauczyciela. Ja też moja praktyka to jest moja praktyka indywidualna, bo na ogół uczę innych. Jeździłam po świecie i rzeczywiście wydawałam wszelkie jakieś pieniądze, które mogłam po prostu na to poświęcić w poszukiwaniu nauczyciela. I naprawdę odwiedziłam wiele zakątków świata. To były nie tylko Indie, które są takim naturalnym kierunkiem, ale to była też Indonezja, Bali Generalnie y, poznałam naprawdę świetnych nauczycieli, doświadczonych z kilkudziesięcioletnim stażem i każdego mogę tutaj z czy, takim pełnym, y, z czystym sumieniem y, polecić. Ale jakby szukałam tego nauczyciela, z którym myślałam, że po prostu pojawi się ten klik, czułam, że to się musi wydarzyć i będę wiedziała, że to jest on. I już byłam blisko, już mi się wydawało, że to jest ten. Y, na Bali spotkałam doskonałego nauczyciela, Prema Carlisi. Ale gdzieś jeszcze za każdym razem w inną, w inne rejony świata mnie wywiewało i w pewnym momencie, jak się spotyka tą właściwą osobę, to dopiero wtedy wiesz, że to jest to. Póki nie poczułaś takiej relacji i nie doświadczyłaś tego uczucia, że tak, to jest to, że decydujesz się z tą osobą praktykować, to podróżuj dalej, pytaj ludzi jeździ po świecie, może Ci to zabrać wiele lat, ale w końcu taką osobę spotkasz. I tak naprawdę często mamy taką osobę, które nie ćwiczą w takich znanych szkołach albo nie mają nauczyciela na to coś, i mają taką wymówkę, że ach, jestem sam, nie ma tutaj nikogo, nikt mnie od dziś nie da, nie da korekty, ale wielu nauczycieli jest też w takiej sytuacji. Nawet ci, którzy kiedyś zaczynali w Majsorze, to przecież oni jechali do Indii na 2-3 miesiące, potem wracali do swoich krajów Mówię o tych pierwszych I, i też byli sami, aż do następnego spotkania z Patabi Choiceem za rok. Tylko ważne jest, żeby mieć gdzie naładować te baterie, żeby po prostu znaleźć kogoś, kto Cię tak na tyle zainspiruje, że wystarczy Ci ta, tego paliwa, tej inspiracji do, do, i motywacji do codziennej praktyki przez kolejnych wiele miesięcy. A co się wtedy dzieje, jak jest ten klik? No jak jest ten klik, to po prostu wiesz, to wtedy nie masz pytań i wiesz, że to jest ten. No oczywiście ja mówię ja mówię w tym momencie, że mówię, nie, nie muszę ukrywać nazwiska tego nauczyciela, za którym jeszcze i na którego wydaje wszystkie pieniądze. Dla mnie taką osobą jest John Scott i nie szukam już jakby innych inspiracji. To jest taki stan umysłu, że nie masz żadnych wątpliwości, patrzysz na tą osobę i widzisz, że ona cię inspiruje na każdym poziomie. Co więcej, że nie jest to tylko nauczyciel asan, ale czujesz, że całym swoim życiem, całą swoją osobą udowadnia że to, czego nauczę, jest prawdziwe, że nie czujesz tam ani odrobiny fałszu. Ufasz mu we wszystkim. Chodzi też o, o taki aspekt czysto praktyczny, że ktoś obserwuje twoją praktykę, jak ty się poruszasz w serii, w asanie, w oddechu i potrafi to skorygować czy nie naprowadzić. Oto też. Tak naprawdę zawsze mi zależało na tym, żebym jak jadę do jakiegoś nauczyciela, a na ogół jak zmieniałam tych nauczycieli, to było tak, że się pojawiałam i dla każdego nauczyciela byłam nowa. W związku z tym on mnie musiał jakby poznawać od samego początku, czyli też nie dawał mi na początku zaawansowanych pozycji. Musiałam się, musieliśmy się jakby poznać, on musiał też sprawdzić mnie, moją praktykę. I w momencie, kiedy już jakby poznawaliśmy się lepiej, był czas na wyjazd. I tak do kolejnego wyjazdu z nowym nauczycielem wszystko zaczynało się przy kolejnym nauczycielu, zaczynało się to od początku. To, żeby nauczyciel znał moją praktykę, żeby wiedział, żeby znał moje ciało jest dla mnie bardzo ważne, bo ja wiem, że też już mając to doświadczenie nauczyciela w momencie, kiedy patrzę na, na swojego ucznia, ja już na podstawie tego, jak on wygląda i w jaki sposób się porusza, już coś na ten temat mogę na, na jego temat powiedzieć. I wiem, że John też, jak mnie zobaczył, to już na samym początku dużo on nie wiedział, bo mi od razu powiedział o to, że wiem, Beata, wiem, na pierwszym spotkaniu wiem, że jesteś, że potrafisz być twarda, a ja cię nauczę, żeby się rozluźniać i to od razu poczułam, że, że czyta we mnie jak w książce, bo ja zdałam sobie sprawę, że ten element tego takiego relaksu, rozluźnienia to jest ten taki rys, czego, którego mi też w życiu brakuje, bo ja się potrafię zmobilizować, przenosić góry, a gorzej z rozluźnieniem i z, i z odpoczynkiem, z relaksowaniem i w momencie, kiedy on mnie tak jakby od razu na pierwszym spotkaniu podsumował, to wiedziałam, że jakby widzi mnie, mnie widzi też jako osobę i to dało mi też naprawdę jakby też takie przekonanie, że to jest ta osoba. No a później oczywiście teraz jak się spotykamy, to już jakby nie zaczynamy od początku czuję, że on mnie prowadzi, że jak widzi moją praktykę, to wie z czym pracujemy. Czasem pozwala mi robić bardzo trudne pozycje, mimo tego, że pewne rzeczy jeszcze u mnie nie są przepracowane, bo on wie, zna moją regularność i wie, że pewne rzeczy na przykład wymagają więcej czasu. John Scott dla wielu być może nie jest tak rozpoznawalny, dla wielu jest. Jest winiasowym frikiem, specjalistą od rozliczeń i od winiasy. Bardzo, bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego, żeby to było czyste, żeby to było klarowne, żeby, żeby to było. I być może niewielu nie ludzi wie, dlaczego tak jest. Ponieważ dla niego i dla mnie w tym momencie, jako jego uczennicy, to słowo winiasa jest kluczem do zrozumienia tego, co tutaj robimy. Gdyby nie to słowo winiasa, to tak naprawdę te nasze ćwiczenie, które wykonujemy w trakcie praktyki mogłoby być tylko jakimś ćwiczeniem fizycznym. Nie nieść ze sobą żadnego większego znaczenia. Natomiast winiasa to jest nie to, co większość osób myśli, przejście między pozycjami, tylko to jest ruch skoordynowany z oddechem. Nawet wielu nauczycieli nie jest świadomym znaczenia tego pojęcia żeby to jakby przybliżyć, w skrócie mogłabym powiedzieć tak, że jeżeli mamy powiedzmy taką pełną sekwencję, choćby pierwszą czy drugą serię, to ona składa się z określonej liczby asan. Każda asana składa się z odpowiedniej liczby winias, czyli powiedzmy powitania słońca A ma 9 winias, powitania słońca B 17. czyli ściśle określona liczba winias musi być wykonana. W trakcie y, naszej praktyki powinniśmy być świadomi tego rozliczenia, to znaczy koncentrować się nawet na kolejnym numerze, który pojawia się w sanskrycie, no właśnie, po to, to no właśnie, ten numer to jest jak nasza mantra, to jest jak mantra w medytacji. Pewnie wiele osób słyszało o medytacji i w medytacji często Często też pojawia się mantra jako, jako takie narzędzie, które służy do medytacji. Pewna technika, którą mamy wykonać, a sztanga yoga to jest medytacja w ruchu. A numer winiasy służy temu, żebyśmy skoncentrowali na tym swoje myśl. Ta mantra, czyli ten numer winiasy, ma spowodować, żeby odciągnąć naszą uwagę od tego stałego procesowania informacji, które pojawiają nam się w głowie. One gdzieś tam się będą pojawiać jako cień, być może z tyłu głowy. Niemniej jednak my musimy koncentrować się na tym, skupiać naszą uwagę na tym numerze. Jeżeli weźmiemy serię prowadzoną, to nauczyciel w momencie, kiedy prowadzi zajęcia, to on nam rozlicza. On jest jakby odpowiedzialny za to rozliczenie i my podążamy za nim. Natomiast kiedy praktykujemy samodzielnie, czyli jest to praktyka Majsor, wtedy ta odpowiedzialność przechodzi na nas. To my powinniśmy być świadomi winiasy, w której jesteśmy. Konkretnie pewnej cyfry numeru winiasy, w którym w danym momencie jesteśmy. Jeżeli tak jest, to rzeczywiście możemy nazwać tą naszą praktyką i poruszamy się zgodnie z oddechem, to możemy nazwać tą naszą praktykę y, medytacją. To jest takie narzędzie, które ma odciągnąć naszą uwagę od, od świata zewnętrznego, tak to od to naszych myśli. I tak to zostało stworzone. Pata B. Joyce liczył non-stop. Ludzie nawet na początku jego uczniowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że on liczy. On podchodził, coś tam mamrotał w swoim języku, nikt za bardzo nie znał sanskrytu, nie wiadomo było, co on mówi. On podchodząc, na, wtedy nawet, kiedy się praktyka wydarzała jeden na jeden, czyli praktycznie każdy, każdy był wkładany w każdą pozycję osobiście przez Patabiego Joyce'a, on podchodził i rozliczał każdą pozycję. Zawsze szeptał numer winiasy do ucha osoby praktykującej, nawet jeżeli oni nie wiedzieli za bardzo, o co chodzi. Tak działa system. Dopiero później jakby wszyscy praktykujący się zorientowali, że, że, że są te winiasy, że są te numery. Ponieważ Patabi Joyce mówił słabo, albo po angielsku i nigdy tego za bardzo nie wyjaśniał. Ta wiedza nie poszła może dalej, yy, dalej w świat. Natomiast jeżeli chcemy, żeby to, co ćwiczymy, było praktyką medytacyjną i takim skupieniem do środka, musimy używać winiasy, czyli skoordynowanego ruchu z oddechem i posługiwać się tymi sanskryckimi liczbami. To, co nazywamy winiasą jest tutaj ten nie tylko ruch, ale też oddech jest bardzo ważny. Specyficzny oddech, czyli ujaj, którym oddychamy w trakcie praktyki, to, że on jest głośny też ma swoje znaczenie, ponieważ jeżeli my sami słyszymy siebie oddychającego, to też koncentrujemy na tym wzrok, więc słysząc siebie też pojawia się to, to takie skupienie skupienie Dobre, do wewnątrz i, do, i, i to też ma znaczenie to, że ten oddech jest, jest głośny. Joyce zawsze mówił, że jeżeli będziesz kontrolować swój oddech będziesz kontrolować swój umysł. Tak naprawdę musimy zdać sobie sprawę z tego, że to co my ćwiczymy masz służyć temu, żebyśmy kontrolowali ten swój umysł ale w takim znaczeniu jesteśmy obecni tu i teraz i nie pozwalamy temu umysłowi, naszemu poza to miejsce i poza tą sytuację, czyli poza tak zwane tu i teraz, w którym w danym momencie się znajdujemy, poza ten moment, w którym jesteśmy. O tym mówią też yoga sutry Patanjalego i to jest też ta pierwsza sutra Patanjalego, pierwsza sutra, która mówi o tym, że wydarzanie Ata Yoga Nushasa Nam, czyli że nauczanie jogi wydarza się. Teraz i słowo teraz jest kluczem do zrozumienia tego, że tak naprawdę jeżeli nie ma tego, że nie ma niczego poza tym momentem, tu i teraz, w którym jesteśmy, bo tylko teraz wydarza się nauczanie jogi i to skupienie powinno być na teraz. To skupienie osiągamy dzięki naszemu oddechowi i dzięki naszej winiasie. Te wszystkie nurty, które gdzieś tam poszukują, modyfikują serię, gdzieś tam coś dodają, coś odejmują, nie liczą tych winiast, uważają, że to nie jest takie istotne, że można to też osiągnąć inaczej. Jak ty do tego podchodzisz? Jesteś z tego nurtu tradycyjnego, tak można powiedzieć o tobie. Podążasz za nauczycielem, który jest jednak tradycyj... mocno osadzony w tradycji. Nie do końca rozumiem, dlaczego nauczyciele odchodzą od tej tradycyjnej metody, bo tak naprawdę można by powiedzieć, że mają wszystko podane, wiedzą jak uczyć, mają pełną sekwencję i pierwszą serię, drugą i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego im się wydaje, że potrafią stworzyć coś lepszego niż wymyślił ten system, czy też powiedzmy Patabi Joyce, który, który nauczył przez kilkadziesiąt lat. Ja jestem zbyt jakby pokorna, żeby stwierdzić, że po powiedzmy dziesięciu latach praktykowania asztangi jestem w stanie wymyślić myśleć coś lepszego. Poza tym mam wrażenie, że ci wszyscy nauczyciele, którzy wymyślają coś nowego, oni są strasznie bardzo, bardzo, jakoś tak ukierunkowani na zewnątrz, zapominając o tym, że jest to praktyka wewnętrzna. Bo jeżeli oni szukają czegoś jeszcze w formie, próbując, próbując ją zmieniać i tak dalej, to mam wrażenie, że jednak bardzo są ukierunkowani na, na, na, na ciało. Ja słyszałam też takie głosy, że właśnie, że, że nie wiem, że to jest nudne, że praktykowanie tego samego. Taki jeden z zarzutów który ja gdzieś tam, na który ja trafiłam, to taki, że tanga zabija kreatywność, że brakuje tej praktyce kreatywności, no bo cały czas powtarzasz to samo. I owszem, dążysz do perfekcji w tej serii, w tej asanie, ale że to jest cały czas to samo. Myślę zupełnie inaczej, ponieważ uważam, że to nigdy nie jest to samo. Uważam, że każdego dnia, stając na macie, mam za każdym razem inną praktykę. To, w którym, to tu i teraz, w którym w, danym, w, da, w tym momencie jestem, ono nigdy nie jestem tu i teraz wczoraj. Za każdym razem konfrontuję się z własnymi słabościami, z dyspozycją moją z danego dnia. Ta moja praktyka się zmienia, więc to, że wczoraj ćwiczyłam tak, a dzisiaj inaczej, to już nie mogę powiedzieć, że to jest ta sama praktyka. Ja jestem inną osobą, ponieważ wszystko jest procesem, wszystko co się wydarza na zewnątrz jest procesem. Ja jestem procesem, moje ciało moja, jest procesem, więc ja... Jak mogę powiedzieć, że praktyka, którą wykonuję jest stale ta sama? Moja praktyka jest również procesem, więc nawet jeżeli wygląda podobnie i że sekwencja jest ta sama, to nigdy nie wydarzy się tak, żeby, żeby, żeby mieć praktykę, żeby mieć dwa razy pod rząd taką samą praktykę. Po prostu nie jest to możliwe. Więc mnie to nie nudzi i co więcej uważam, że a gdybym nawet porównywała swoją praktykę z wczoraj do dnia dzisiejszego, to przynajmniej mam taki punkt odniesienia, gdzie jestem w stanie zobaczyć, że a, robię postępy, to mnie jeszcze bardziej modyfikuje do tego, żeby to robić. Gdybym tego nie miała, to być może łatwiej by mi było stracić zainteresowanie. Nie wiem, przynajmniej myślę, że mam taki typ umysłu, który po prostu odnajduje w tym bardzo dużo takiego komfortu i to, że ja nie muszę niczego kreować, wymyślać, to tak naprawdę sprawia mi dużą jakby przyjemność. Poza tym ja jakby też w tej praktykowaniu nie, nie tego też szukam, żeby się w tych pozycjach jakoś zrealizować. Ja szukam tych drobnych momentów, kiedy poza myśleniem i spekulacjami na temat wszystkiego na zewnątrz, nie my, jestem w danej asanie, nie myśląc o następnej, to to jest dla mnie ogromny sukces, że, nie że moje myśli nie wybiegają do następnej, a ja jestem w stanie odnaleźć komfort w tej asanie, w którym w danym momencie jestem i poczuć pełnię i szczęście. Tak jak powiedziałam, to są te rzadkie momenty często w ciągu dnia, kiedy czuję się absolutnie szczęśliwa i to się wydarza albo w medytacji, albo w praktyce jogi, więc po prostu chcę, żeby się to wydarzało jak najczęściej. Jak najczęściej. Mnie to, mnie to zdecydowanie mnie motywuje. Chyba, że się popatrzy tylko na ten aspekt fizyczny, bo jeżeli przyjdziesz z nastawieniem, że tylko chodzi ci o to, żeby na przykład rozwinąć fizyczną stronę swojego ciała, zależy ci na tym, żeby zaliczać kolejne, tak zwane zaliczać kolejne asany, no to wtedy faktycznie gdzieś tam może się to znudzić, bo brakuje tego duchowego aspektu i szukasz, szukasz wtedy faktycznie modyfikacji, żeby szybciej osiągnąć ten efekt, który chcesz, czyli zrobić tą wymarzoną asanę. Żyjemy w czasach, kiedy tak naprawdę jest tyle rzeczy na zewnątrz i one pochłaniają naszą uwagę, także chcemy, nie wiem, żeby wszystko wydarzało się szybko, teraz, od razu, mieć i tak dalej. A praktyka asztangi wymaga też jakby też pokory, cierpliwości i w momencie, kiedy się pewne rzeczy nie wydarzają od razu, a ja poświęcam swój czas i jak to jest, że jeszcze nie mam tej pozycji, a ona ona już się powinna pojawić, to być może rzeczywiście pojawia się taki mo moment zniecierpliwienia i zgaduję, że to mo mogą być te momenty, kiedy ludzie się na przykład nudzą praktyką albo zaczynają coś wymyślać innego, żeby, żeby osiągnąć szybko y efekt. Tylko właśnie pytanie wtedy, co nazywamy efektem. Ale też z drugiej strony y muszę powiedzieć, że y asztanga jest tak genialnym systemem, że nawet jeżeli ktoś pojawia się z taką fizyczną motywacją, czyli że chcesz wyrzeźbić ciało i zmienić swoją sylwetkę, schudnąć, etc., różne tam takie zewnętrzne powody. Myślę, że mój był też bardzo zewnętrzny na początku, to system jest tak genialny, że go wciąga i pojawia się, pojawiają się inne aspekty i nagle pojawia się zainteresowanie innymi rzeczami i nagle ludzie zaczynają zmieniać swój y, styl życia. Tak naprawdę y, pojawia się to jako wewnętrzna potrzeba. Nikt ich do niczego nie zmusza, natomiast spotykają się z grupą ludzi, którzy zajmują się tym samym. Kreuje się taka fajna, przyjemna społeczność ludzi, którzy mają podobne zainteresowania. I nagle patrząc na siebie nawzajem zaczynamy się y, inspirować do różnych rzeczy, których nie udało nam się nigdy w życiu doświadczyć i nagle ta osoba z taką fizyczną motywacją zaczyna się zmieniać. Nawet fizyczna motywacja jest jak najbardziej okej. Okay. Tylko, że fajnie by było, żeby ona później przerodziła się w jakieś głębsze zainteresowanie. Majsor. Zafascynowanie miejscem. Bardzo silne jest w tej społeczności asztangowej. Wszyscy marzą gdzieś tam po cichu o tym, żeby pojechać do tego źródełka. Ale ty nie byłaś i na razie się nie wybierasz. Czym to dla ciebie jest? Czy to jest przywiązanie do miejsca, czy przywiązanie do osoby? Ja to widzę w ten sposób, że no każdy musi znaleźć swoją własną ścieżkę, czy też do źródła, z którego będzie czerpał. Ja uważam, że czerpię z najprawdziwszego źródła, prawdziwej tradycji asztangi jogi. Natomiast jeżeli ktoś znajduje swoje źródło w Majsor, to jak najbardziej prawdopodobnie jest to, jest to jego droga. Każdy gdzieś musi poszukać swojej yy, ścieżki. Mnie ona nie zawiodła do na początek z praktycznych powodów. Po prostu nigdy nie byłam w stanie zrobić sobie takich długich wakacji. A teraz jakbym nawet była w stanie, to jeżeli mam do zainwestowania swój czas i pieniądze, to wydaję je na podróżowanie za Johnem Scottem. Układam sobie swoje turnę, tak prawie zgodnie z jego turnę. Staram się to robić jak najczęściej, ponieważ yy, wiem, że od tego człowieka dostaję, jako jego jego uczennice naprawdę bardzo dużo i wiem, że to jest ta czysta tradycja. To, co on nam opowiadał o Patabi Joyce i o tym, czym on go obdarzył, to była pełna akceptacja i miłość Patabi Joyce. Każdego witał u siebie w swojej szali, dając mu absolutnie pełne przyzwolenie na to, żeby był kim jest i witał każdego z ogromną miłością. I ja tego samego doświadczyłam od, John, od Johna Scotta, więc wiem, że jest to taka czysta tradycja, że on przekazał mi to w takiej samej formie, w jakiej to otrzymał i ja staram się to przekazywać dalej swoim uczniom. A to, czy jest to Mysore, czy jest to jakieś inne miejsce na świecie, nie ma, nie ma znaczenia. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby przekaz, który był, był przekazem czystym, prawdziwym, bo naszą rolą jako nauczycieli jest podtrzymywanie tego przekazu w jego czystej formie, żeby nie zmieniać, nie dodawać od siebie nic y, osobistego. I żeby nie dokładać do tego tego pierwiastka pierwiastka osobistego, który może się czasem pojawiać w wyniku, nie wiem, ego chociażby. Ja staram się to też w takiej formie przekazywać dalej, w jakiej, w jakiej to, to otrzymałam. I to jest jedna z, właściwie jedna, jedna z ważniejszych ról nauczycieli nauczyciela, żeby po prostu przekazywać to w takiej, a nie, a nie innej formie. A miejsce... Nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Stamtąd płynie duża energia. Słyszę czasami takie głosy od, od ludzi, którzy jeżdżą gdzieś po Polsce, szukają gdzieś tam wiedzy czy praktyki, bo też to nie jest bardzo popularny jeszcze u nas w Polsce styl. W dużych miastach tego jest więcej, ale w takich mniejszych niekoniecznie. Więc ludzie stamtąd szukają, z tego jeżdżą i spotykają różnych nauczycieli bądź ludzi, którzy się za takowych mają i różnie to bywa. I czasami słyszę takie zdanie, ona nie była w Indiach i to czuć, że czegoś brakuje, że czegoś nie ma, że czegoś jest za mało. Tylko pytanie czego? Wydaje mi się, że zawsze trzeba po prostu poszukać głębiej i zobaczyć, co tak naprawdę dany nauczyciel jakby chce przekazać, jaką ma informację, na czym polega jego przekaz, żeby nie łapać się na takie tanie świecidełka, ale nie, ja nie mówię teraz, nawet nie mam na myśli jakby nikogo okay. konkretnie czytam szczególnie, tylko po prostu wiem, że też magia miejsca działa, że społeczność, jaką się tworzy, ludzie, których spotykamy gdzieś tam też działa i to ma dla nas też duże, ogromne znaczenie. Uważam, że każdy potrzebuje też czegoś innego. Ja potrzebuję zdecydowanie czegoś innego, ponieważ tyle lat praktykowałam sama, poczułam, że ja potrzebuję indywidualnego kontaktu z nauczycielem, że nie chcę już jeździć i być anonimowa dla kogokolwiek. To być może się tutaj przejawia moje ego, ale poczułam, że potrzebuję tego indywidualnego kontaktu. I miałam też świadomość tego, że nie spotkam tego w Majsora, przynajmniej, że przez jakiś czas, może przez wiele lat, nigdy nie będę, nie będę dla, dla nauczyciela tu kimś, kogo on yy, zauważy. Dlatego jeżeli ktoś ma nauczyciela na co dzień, a jedzie tam, żeby jakby zaczerpnąć źródła, atmosfery, tradycji, poczuć to, to uważam, że zdecydowanie dostanie to, czego poszukuje. Ja poszukiwałam indywidualnego kontaktu i dostaję to. Dlatego szukam w innym miejscu po prostu. Każdy z nas jest inny i musi wybrać własną drogę. Warto tutaj jeszcze wspomnieć o roli nauczyciela, bo też to jest coś, co mnie zajmuje, ponieważ występuje w takiej roli i Zawsze się zastanawiam nad tym, na ile sprawdzam się w tym i na ile mogę, powinnam dawać więcej albo może, może mniej, żeby też nie ograniczać swoich uczniów. Przede wszystkim myślę sobie, że... Wspomniałam wcześniej już o tym przekazie, czyli jakby obowiązkiem nauczyciela jest, żeby przekaz był czysty, żeby cały czas trzymać się tradycji i żeby niczego nie wymyślać od siebie, ponieważ na pewno nie jesteśmy mądrzejsi niż źródło. Natomiast na pewno możemy bardzo wiele zrobić dla osób, które przychodzą do nas na zajęcia. Takim moim zdaniem najważniejszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić to jest jakby powitać ucznia z miłością i rozpoznać jego potencjał, żeby zorientować się z czym pracujemy, jakie ktoś ma uwarunkowania zarówno fizyczne jak i psychiczne i żeby pracować z tą osobą w taki sposób, żeby ten potencjał, który w nim odkryjemy mógł się w pełni rozwinąć. Jednak to indywidualne podejście powinno przeważać, nawet jeżeli pracujemy w dużych grupach, to starać się rozpoznać, rozpoznać tendencje i dostosować indywidualną metodę nauczania do każdej osoby. To nawet można zrobić na serii prowadzonej. Kwestia, kwestia na przykład słabszej korekty, jedną osobę pochwalić, drugą zganić, ale żeby po prostu wiedzieć, z czym, z czym pracujemy. Wydaje mi się, że też ważne jest stworzenie takiej społeczności uczniów, którzy do nas przychodzą, żeby stworzyć jakąś grupę osób, które później będą się wzajemnie wspierać. Jest to trudna praktyka. Wymaga dużej regularności. W naszym zajętym życiu niestety wygospodarowanie tej półtorej godziny nie jest takie łatwe, ale grupa ma też takie działanie, że tu jest w stanie nas jeszcze wspierać. Ciągnie nas grupa zawsze do góry i to jest taki aspekt, że nawet sami nie do końca doceniamy jego znaczenie. Czasem jest tak, że jesteśmy tak zmęczeni, ale wiemy, że spotkamy fajnych ludzi i po prostu idziemy, idziemy na zajęcia. A skoro zrobimy tą praktykę, to znowu zrobiliśmy jakiś kolejny ważny krok na ścieżce. Także budować, budowanie społeczności osób ćwiczących jest to też bardzo, bardzo ważne i to jest rola nauczyciela zdecydowanie, żeby wokół siebie gromadzić też taką grupę oddanych uczniów. To jest bardzo tradycyjne podejście, bo to jest ten, ten aspekt skupienia się na indywidualnej praktyce studenta. Nie jest od pata biegu Joyce'a, tylko jeszcze wcześniej Kryśna Maczaria tak uczył. Pod koniec, szczególnie bardzo. Muszę przyznać, że jakby niczego innego nie nie daje. Czuję niż to, co sama otrzymałam od Johna Scotta. Doświadczyłam od niego tej uwagi, akceptacji, też w pewnym sensie miłości. I staram się to oddawać, oddawać dalej i, i wiem, że, że też taki sposób pojmowania tej tradycji ma jak najgłębszy sens. Wydaje mi się, że ludzie mają dużo takiego napięcia w głowie. Jaki to jest obraz tego jogina idealnego? Nie spełniamy tych wzorców. Chciałabym tutaj zburzyć taką koncepcję yy, bycia joginem, bo według mnie nie ma nikogo takiego jak jakiś idealny jogin. Jesteś Ty i Twoja praktyka. Często popełniamy błąd, myśląc o tym, jacy chcielibyśmy być w przyszłości, nie akceptując siebie z tym bagażem, który mamy w danym momencie, czyli to, to nie jest tak, że staje na macie i pojawia się pełna akceptacja samej siebie i stanu swojego ciała w danym momencie. Wykonuję asanę z tym bagażem, tylko myślę o tym, jak ta pozycja będzie wyglądała za jakiś czas, jak chciałabym, żeby to wyglądało i tak dalej, czyli nasze wyobrażenie o tym, kim chcielibyśmy być, a nie kim jesteśmy, bardzo przeszkadza nam tak naprawdę w być można by powiedzieć, prawdziwym joginem, bo to bym nazwała asztangą, czyli to bycie, bycie tu i teraz i po prostu praktykowanie z tym, co jest, a nie z tym, co wydaje nam się, że powinno być, bo nie ma czegoś takiego, jak jakaś idealna pozycja. Każdy z nas ma inne ciało, inne możliwości, jesteśmy w różnym wieku i nie możemy powiedzieć, że istnieje, że jakaś pozycja jest taka, a każda inna zrobiona w innej wersji jest po prostu tu gorszą pozycją. Pozycja i ciało, jakie masz, jest najlepszą pozycją na świecie. Dlaczego? Dlatego, że to jest twoja pozycja w danym momencie, tu i teraz. I ciesz się nią i bądź szczęśliwy. Jeżeli z takim podejściem będziemy praktykować, to zrozumiemy, że tak naprawdę nie ma niczego do osiągnięcia. Cieszenie się chwilą, oddechem, tu i teraz. Dziękuję ci bardzo, Beata. Dziękuję, że spędziliście z nami trochę swojego czasu. Komentujcie i udostępniajcie, jeśli uważacie, że to, co robię, ma sens. Polubcie też moją stronę na Facebooku Asztanga Joga Toruń. W ten sposób okażecie mi swoje wsparcie. Pozdrawiam Was gorąco. Już wkrótce następny odcinek. Jeżeli słuchacie mnie na iTunesie, pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał. To tyle na dzisiaj. Cześć!